Gospodarna Konstancja zebrała pewne sumy i mówiono, że w posiadanym przez nią, a będącym dawniej własnością Anny Wazurny Zamku Gołąbskim, magazynuje swoje skarby. Naturalnie wieści te były mocno przesadzone. Niemniej oszczędna królowa rzeczywiście chciała nabyć jakieś dobra, czemu jednak na przeszkodzie stały prawa nie pozwalające rodzinie królewskiej skupować ziemi. Po śmierci swej siostry Zygmunt III nadał żonie bez zgody Sejmu dwa posiadane przez zmarłą starostwa Brodnickie i Gołąbskie. Nie wywołało to wówczas większych oporów społeczeństwa, w związku z czym królowa zaczęła rozglądać się za jakąś posiadłością, którą mogłaby nabyć. Okazja nadarzyła się szybko w postaci dóbr żywieckich. Ich aktualny posiadacz, znany hulaka Mikołaj Komorowski, słynął z tego, że dla uzyskania pieniędzy na zabawy zastawiał nawet ornaty. Jego długi urylskich osiągnęły wysokość 600 tys. zł. Wykorzystując okazję, królowa spłaciła wierzycieli i w 1623 roku na świętego Kazimierza przejęła żywiec, załatwiając Komorowskiemu tytułem odszkodowania Starostwo Nowotarskie. Administratorem nabytych dóbr monarchini uczyniła swego dworzenina Krzysztofa Czarneckiego. Powstała jednak sprawa akceptowana przez Sejm zawartej wbrew prału transakcji, Problem ten omawiano w roku 1624, ale posłowie, krytykując królową, nie podjęli żadnej decyzji. W roku następnym Sejm zezwolił Konstancji zachować żywiec tak długo, dopóki nie znajdzie się ktoś, kto zwróci wypłaconą rylskim sumę. Poza tym nakazano zatrudniać tam tylko Polaków. Uchwalono jednak, że w przyszłości królowie i królowe nie mogą przekazywać ziemi swoim potomkom ani prawem darowizny, ani wynajęcia, ani na hipotekę, ani na żaden inny sposób. Niemniej tymczasowo dobra pozostały w rękach monarchini, a to prowizorium okazało się trwałe, bo do końca życia wszystkich jej dzieci nikt założonej sumy nie spłacił. Konstancja nadała żywcowi nowe przywileje, wypędziła z miasteczka Żydów i wzniosła cztery kościoły, tak usytuowane, aby górale z odległych wiosek mieli blisko do którejś z tych świątyń. 6 marca 1631 roku Sejm uchwalił specjalną konstytucję o żywcu, która jednak nie zmieniła w sposób zasadniczy istniejącego stanu rzeczy. W roku 1628 Konstancja skończyła 40 lat. Była wówczas dość tęgą panią o chorobliwie wypukłych oczach. W Polsce przebywała już 23 lata i z czasem przyzwyczaiła się do nowej ojczyzny. Również nieżyczliwy wobec monarchii ni stosunek poddanych powoli ulegał zmianie. Procesy te przyspieszyła niespodziewana popularność Zygmunta III. Na podstawie portretów można sądzić, że król się w tym okresie bardzo postarzał. Zaczął się za to cieszyć ogromnym szacunkiem społeczeństwa i coraz częściej potrafił narzucić sejmowi swoją wolę. Monarcha w ogóle z każdym rokiem lepiej rozumiał Polaków i nawet niekiedy wkładał kontusz, co dawniej czynił tylko w okresie oblężenia smoleńska. Wszystko to spowodowało wydarzenie niemające precedensu, że po śmierci wazy szlachta dobrowolnie przez całe bezkrólewie nosiła żałobę. Również o monarchini coraz częściej zaczęto wypowiadać pozytywne opinie. Podkreślano na przykład, że mąż nigdy się na niej w żadnej sytuacji nie zawiódł. Konstancja w jakimś stopniu przyczyniła się do zmiany sądu poddanych o królowych z domu Habsburgów. Następne żony monarchów pochodzące z tego gniazda społeczeństwo przyjmowało już życzliwie. Popularność króla, a w ograniczonym zakresie także i jego żony, narastała powoli. Wyraźne dowody tego procesu wystąpiły już w okresie zamachu piekarskiego, kiedy naród solidaryzował się z rodziną królewską. Zamach ten nastąpił 15 października 1620 roku. Monarcha szedł z zamku do kolegiaty św. Jana i został napadnięty przez nieznanego nikomu mężczyznę, który go trzykrotnie uderzył czekanem. W tym momencie zaatakowany upadł a idący za ojcem Władysław ciął piekarskiego mieczem. Na ratunek pospieszył także dworzanin Jan Kaliński, któremu Konstancja podarowała później za to złoty łańcuch i dużą sumę pieniędzy. W wyniku wyroku sądowego zamachowca torturowano w różnych częściach miasta. Opowiadano, że pod wpływem zadawanego bólu utracił on częściowo świadomość i mówił od rzeczy, skąd powstało powiedzenie «plutu jak piekarski na mękach». W roku 1631 w czasie Bożego Ciała nastąpiło nieprzewidziane wydarzenie. 43-letnia królowa, która była krwista i otyła, Niemcewicz, jak zawsze szła z procesją i pomimo strasznego upału nie miała na głowie żadnego okrycia. Ponieważ przedtem źle się czuła, radzono jej tego dnia pozostać w domu, jednak odparła niezłomnie, by mi umrzeć pójdę, a posługę pobożną wyrządzę. Na skutek nasłonecznienia nastąpił udar. Leczono monarchinie zimną wodą, dzięki czemu wystąpiła gorączka. Chorowała kilka tygodni. 10 lipca 1631 roku z rana urszula znalazła swą dobrodziejkę nieżywą. Śmierć żony zupełnie załamała Zygmunta, który tę stratę długo i ciężko przechorował, także pogrzeb Konstancji wyznaczono dopiero na wiosnę 1632 roku. Na razie w całej Polsce odprawiano nabożeństwa żałobne, a w prezbiterium kościoła mariackiego w Krakowie, w czasie uroczystych egzekwii, wzniesiono Castrum Doloris. Niemcewicz podaje, że żal po królowej był powszechny i szczery. Król po powrocie na krótko do zdrowia ponownie poważnie za nie mógł. W związku z tym pogrzeb jego żony powtórnie odłożono. Wierna Urszula nie odchodziła od łoża Zygmunta III, i tłumaczyła senatorom zrozumiały tylko dla niej bełkot sparaliżowanego. 30 kwietnia 1632 roku Waza zmarł, mając lat 68. Pogrzeb obojga małżonków odbył się wspólnie po elekcji Władysława IV. Zwłoki Zygmunta i Konstancji przywieziono wcześniej z Warszawy i złożono najpierw w Łobzowie, a potem przetransportowano do pałacu Montelupich. 3 lutego 1633 roku Władysław IV wjechał uroczyście do dawnej stolicy, a zanim konno podążali jego bracia. Nazajutrz nastąpił pogrzeb zmarłej pary królewskiej według tak zwanego jednodniowego porządku. Kondukt, który wyruszył z pałacu Montelupich, prowadził prymas Jan Wężyk. Kolejno kroczyli zakony, kler świecki, uniwersytet, kapituła krakowska, chorążowie, było ich 38 a każdy niósł czarną chorągiew, kler i metropolita grecko-katolicki oraz biskupi łacińscy z nuncjuszem papieskim na czele. Potem wieziono trumny. Najpierw ośmiokonnym zaprzęgiem Zygmunta, pokrytą czerwoną aksamitną kapą i białym krzyżem, a później Konstancji. Przed każdą strumień niesiono dwie korony, dwa berła i dwa jabłka na znak, że zmarli zajmowali trony i Polski i Szwecji. Po drodze przyłączył się do pochodu Władysław z trzynastoletnią siostrą przyrodnią. Pochód na Grodzki mijał miejsce, gdzie znajdował się orzeł, ad vivum naprawiony, który płakał i łzy mu z oczu ciekły. W katedrze prymas odprawiał egzekwię, po czym obie trumny włożono w podziemiach kaplicy Zygmuntowskiej do cynowych sarkofagów. Dwa dni później nastąpiła koronacja Władysława IV. Jan Aleksander Korejwa napisał z okazji pogrzebu po łacinie Trenodia albo łzy żalu po śmierci królestwa ich miłości, sławiące głównie Zygmunta III, ale podnoszące także zalety Konstancji. Cecylia Renata Austriaczka, pierwsza żona Władysława IV Arcyksiężniczka Cecylia Renata urodziła się w Gracu 16 lipca 1611 roku jako szóste dziecko panującej w styrii pary arcyksiążęcej. Dwa jej najstarsi bracia żyli jednak krótko i zmarli, zanim przyszło na świat pozostałe rodzeństwo. Ich ojciec, arcyksiąże Ferdynand, wyrzekł wówczas znane słowa o nieżyjących synach. Mnie wystarczy, że przez ich urodzenie wzrosła liczba tych, którzy w niebie chwalą Boga. Był to bowiem w jakimś sensie człowiek niezwykły. Niewysoki, niezbyt reprezentacyjny, o inteligencji przeciętnej... Był tak fanatycznym katolikiem, że dzięki sile przekonań potrafił zostać jedną z czołowych postaci kontrreformacji, prowadzić wielkie wojny, a w pewnym okresie stworzyć potęgę zagrażającą całej protestanckiej Europie. Poza tą wielką nadrzędną ideą, Ferdynand żywił i inne, czysto ziemskie przeświadczenie o dużym znaczeniu swego pochodzenia i wynikających stąd własnych prawach. Podobne poglądy miała i jego pobożna małżonka Maria Anna Bawarska. Była ona brzydka, o 4 lata starsza od męża i nie odznaczała się specjalnie siłą indywidualności. W życiu córki nie odegrała jednak większej roli, gdyż zmarła 8 marca 1616 roku, kiedy Cecylia Renata nie skończyła jeszcze pięciu lat. Mąż, który był do nieboszczki głęboko po chrześcijańsku przywiązany, bardzo ją opłakiwał i do końca życia codziennie wysłuchiwał nabożeństwa za jej duszę. W chwili śmierci matki najstarszy z żyjących synów, Jan Karol, miał 11 lat, następny Ferdynand 8, a najmłodszy Leopold Wilhelm przeszło 3 lata. Poza tym były jeszcze dwie arcyksiężniczki, Cecylia Renata i starsza od niej sześcioletnia Maria Anna. Z tą siostrą i z najmłodszym bratem, przyszłą królową Polski, łączyły szczególnie mocne więzy emocjonalne. Ojciec ich wkrótce rozpoczął swoją wielką karierę polityczną. Głową Habsburgów austriackich był wówczas jego brat stryjeczny, niedołężny i bezdzietny cesarz Maciej I. Nie umiał on sprostać naporowi protestantyzmu i od środkowych sił rozsadzających kraje związane na zasadzie dziedziczenia dynastycznego. W związku z tym wspólni krewni zaczęli wysuwać na oficjalnego następcę i aktualnego wodza Ferdynanda. Dzięki temu 17 lipca 1617 roku koronował się on na króla Czech. 9 lipca 1618 roku na króla Węgier, a 18 sierpnia 1619 roku, już po śmierci Macieja, został wybrany cesarzem rzymskim narodu niemieckiego. Jednocześnie jednak Czesi zdetronizowali go i powołali na tron protestanta Fryderyka Elektora Palatynatu Reńskiego, później nazwanego Królem Zimowym, co zapoczątkowało wojnę trzydziestoletnią. W wojnie tej Habsburgowie, Austriacy i Hiszpańscy, Walczyli nieraz zwycięsko z całą luterańską i kalwińską Europą, wspomagano w dodatku przez Francję i niektóre inne państwa katolickie. Życzliwym sąsiadem pozostawał jedynie Zygmunt III, król Polski, dwukrotny szwagier Ferdynanda, jako kolejny mąż jego sióstr Anny i Konstancji. W tym okresie Cecylia Renata przebywała wraz z rodzeństwem w Wiedniu, w Pradze, w Gracu i w innych grodach ziem austriackich. Jej najstarszy brat zmarł mając lat czternaście. Następcą tronu został wówczas jedenastoletni arcyksiąże Ferdynand. Ważnym wydarzeniem w życiu sierot było ponowne małżeństwo ojca 4 lutego 1622 roku. Jednak w osobie macochy Eleonory Gonzagi, księżniczki Mantuańskiej, dzieci zyskały życzliwą opiekunkę nie mającą własnego potomstwa. Nowa cesarzowa, w przeciwieństwie do ich matki, słynęła z urody. Odznaczała się poza tym pobożnością i łagodnością charakteru. Bardzo oddana mężowi ogromnie troszczyła się również o pasierbów. Hobby Eleonory było hodowanie egzotycznych roślin. Na wychowanie dzieci mieli duży wpływ jezuici. Ferdynand, następca tronu, uzyskał staranne wykształcenie, zwłaszcza w dziedzinie wiedzy wojskowej. Poza tym był bardzo muzykalny i sam komponował. Arcyksiąże Leopold Wilhelm był od dziecka wychowywany na duchownego i nosił sutannę. Siostry nazywały go więc Pfefflein. Zaraz po skończeniu drugiego roku życia został członkiem kapituły kolońskiej, a nieco później strasburskiej. Mając dwanaście lat był już biskupem Passawy, a wkrótce posypały się i inne godności kościelne. Był to młodzieniec bardzo kulturalny, interesujący się sztuką i botaniką. Zasady zasadę unikania kobiet wpojono mu tak mocno, że miał nawet trudności w utrzymywaniu normalnych stosunków z siostrami. Słynął z wielkiej pobożności. Ojciec nazywał go aniołem, a dworacy utrzymywali, że jego modlitwy mają specjalną moc. Wśród córek starsza, Maria Anna, przysłaniała młodszą, w dodatku była ładniejsza. Słynęła z powagi wynikającej z przestrzegania sztywnej etykiety. Obie arcyksiężniczki otrzymały staranne jak na owe czasy wykształcenie. Cecylia Renata, poza ojczystym językiem niemieckim, dobrze władała włoskim i łaciną. Umiała też swobodnie wysławiać się w listach. Lubiła polować i wraz z siostrą uczyła się strzelać. Obie zabawiały się nieraz gospodarstwem domowym, a Maria Anna, 8 października 1630 roku, pisała do brata — Ja i pani siostra przygotowujemy dużo przysmaków z pigw i cytryn. W latach panieńskich przyszła królowa Polski uchodziła za osobę bardzo żywą. Arcyksiężniczki były ze sobą bardzo mocno uczuciowo związane. Cecylia Renata czcią i miłością darzyła także ojca. Pewnego razu napisała, spełniając jakieś jego żądanie, kiedy pomyślałam, że kochany, złoty, wybrany z serca cesarz tego chce, to cierpliwie się dostosuje. Jednak najmocniej była przywiązana do młodszego brata. W czasie dłuższego rozstania, rok 1628, donosiła, że prosi przynajmniej o portrecik, jeżeli nie może mieć... Listów własnoręcznie pisanych to chce innych dowodów pamięci. Przeprasza, że zarzuca go listami, ale zmusza ją do tego wielka miłość. Dwa lata później donosiła mu z Bratysławy cierpię na chorobę zwaną tęsknota. Póki ona mnie trawi, nie mogę być naprawdę zadowolona. Tu jest mi dobrze i wesoło, ale kiedy pomyślę, że waszej książęcej mości prędko nie zobaczę, to tracę całą przyjemność pobytu. Kiedy indziej wyznawała Gdyby mogła waszą miłość tu przyczarować, uczyniłabym to natychmiast. Kiedy Cecylia Renata miała 15 lat, 21 czerwca 1626 roku do Wiednia przyjechał jej brat cioteczny, 31-letni królewicz polski Władysław, syn Zygmunta III i Anny Austriaczki. Kuzyn rozpoczął swą podróż po kilku krajach Europy. Mówiono, że chciałby poznać i zaręczyć się z którąś arcyksiężniczką lub infantką. Towarzyszył mu mały dwór, którego marszałkiem był Albrecht Stanisław Radziwiłł. Wraz z siostrzeńcem przybył arcyksiąże Karol, biskup wrocławski, wuj młodego Wazy, a brat cesarza. Bardzo serdeczne spotkanie z rodziną cesarską, brało w nim udział Cecilia Renata, nastąpiło w letnim pałacyku pod Wiedniem. 27 czerwca Ferdynand i Eleonora urządzili bankiet i tańce, w czasie których cesarzowa pląsała z Radziwiłem. Królewicza na tym balu rozrywano, bo panny zapraszały kawalerów. Być może jedną z danserek była też przyszła żona. Tańce odbyły się początkowo w maszkarach, które jednak później za pozwoleniem cesarzowej zdjęto. Nastąpił wówczas pierwszy kontakt Cecylii Renaty z przyszłymi poddanymi, gdyż cesarz któregoś dnia zaprosił wszystkich obecnych Polaków na popołudniowe spotkanie ze swoją rodziną. Miły pobyt został nagle przerwany chorobą Władysława, podobno z przepicia. Po wyzdrowieniu królewicz wkrótce wyjechał do Monachium, aby odwiedzić wspólnych krewnych. W następnym roku wracając z Włoch, młode waza znów spędził dwa tygodnie w Wiedniu, polując z wujem, oglądając walki byków z niedźwiedziami oraz goszcząc u Wujenki w jej podmiejskiej posiadłości. Ważnym wydarzeniem rodzinnym było ogłoszenie w 1626 roku zaręczyn, następcy tronu z hiszpańską infantką Marią Anną. Pochodziła ona ze starszej linii habsburskiej, a matka jej, kolona Małgorzata, była rodzoną siostrą cesarza Ferdynanda II. Z powodu działań wojennych przybycie narzeczonej uległo opóźnieniu. Także dopiero w lutym 1631 roku dotarła ona do posiadłości austriackich. W połowie drogi pomiędzy Triestem a Wiedniem spotkał ją mąż. Ślub per prokura odbył się w Madrycie w początku 1629 roku. I młodzi z miejsca się w sobie zakochali. Przed samą stolicą na powitanie żony pasierba wyjechała cesarzowa z dwoma arcyksiężniczkami Marią Anną i Cecylią Renatą. 26 lutego 1631 roku odbył się uroczysty wjazd do Wiednia, a bezpośrednio po nim nastąpił właściwy ślub. Z powodu działań wojennych arcyksiężniczki jak nowe czasy bardzo długo nie wychodziły za mąż i nawet miały ponad 20 wiosen wciąż pozostając niezaręczone. Marię Annę przez wiele lat swatano z władcą Siedmiogrodu, Gabrielem Betlenem. Był on wielkim wrogiem Habsburgów i liczono, że to małżeństwo zmieni jego nastawienie. Niemniej książę nie przeszedł na katolicyzm, co było podstawowym warunkiem mariażu. W związku z tym pertraktacje małżeńskie zerwano. 4 stycznia 1635 roku zmarła jednak wujenka arcyksiężniczek Elżbieta Lotaryńska, żona starszego brata ich matki, elektora Maksymiliana I. Pomimo bliskiego pokrewieństwa i dużej różnicy wieku, 26 lat, Maria Anna została wydana za 52-letniego wuja. W czasie zaślubin siostry Cecylia Renata poznała drugiego brata ciotecznego z Polski, który w tym okresie bawił w Wiedniu. Był nim Jan Kazimierz, syn jej innej ciotki Konstancji, żony Zygmunta III Wazy. Kulewicz towarzyszył Annie Marii, swej wujecznej siostrze, w podróży do Bawarii, a później przez jakiś czas walczył w wojskach cesarskich. Od chwili ślubu starszej siostry Dwór Wiedeński rozpoczął starania, aby jako następną wydać za mąż Cecylię Renatę. 30 kwietnia 1632 roku zmarł Zygmunt III Waza, a wkrótce został wybrany na króla Polski jego syn Władysław IV, który bawił w Wiedniu w roku 1626. Nowy monarcha Chciał nieco słabiej niż jego ojciec związać się z Habsburgami, licząc, że w ten sposób zwiększy swoje znaczenie w polityce europejskiej i szansę na odzyskanie tronu szwedzkiego. Dlatego też projektował poślubić jakąś protestantkę. Początkowo myślał o królowej Marii Eleonorze, Dowie po Gustawie Adolfie, jej małą córkę Krystynę przeznaczając swemu przyrodniemu bratu Janowi Kazimierzowi. Kiedy okazało się to zupełnie niemożliwe? Sejm szwedzki 14 marca 1633 roku wydziedziczył polskich wazów powietrzne czasy od następstwa tronu, zaczął starać się o rękę Elżbiety Palatyńskiej, córki króla Zimowego, a wnuczki Jakuba I Stuarta, króla Anglii. Jednak i ten mariaż, którego warunkiem było przejście na katolicyzm zagorzałej protestantki, był mało realny. Poza tym Władysław nie chciał zrywać z rodziną matki a mając liczne przyrodnie rodzeństwo, wysyłał w latach 1633 i 34 posłów do Madrytu z prośbą o jakieś zaopatrzenie dla nich. Rzeczywiście król Hiszpanii Filip IV wyznaczył polskim kulewiczom, swoim braciom ciotecznym, określone pensje. Jednocześnie jego poseł w kwietniu 1636 roku zaproponował cesarzowi, aby wyswatać Cecylię Renatę z Władysławem IV. Ferdynand II odłożył jednak swoją decyzję, do chwili, gdy się wyjaśni, czy Palatynówna zgodzi się zmienić wyznanie. W czerwcu z Warszawy wyruszyło dwóch posłów w sprawie. Pierwszy z nich zawacki do Hagi, miejsca pobytu Elżbiety z matką, i do Londynu, stolicy jej dziadka, a drugi Jerzy Osoliński do Wiednia. Ten ostatni miał przygotować szersze porozumienie z Habsburgami. Kilkuletnia rezerwa wobec nich nie przynosiła wazom żadnych korzyści i wysądować opinie odnośnie do zaręczyn króla z arcyksiężniczką. W lipcu Władysław ujawnił niektórym senatorom, że w razie odmowy palatynówny będzie się starał o córkę cesarza jego mości lub którąś księżniczkę francuską. Zawadzki wkrótce wyjaśnił nierealność przypuszczeń, że Elżbieta może zmienić wyznanie. W następstwie tego Soliński oraz kapucyn Walery Magni, zaufany ulubieniec króla Polski, rozpoczęli rokowania z Ferdynandem. Dotyczyły one poza projektowanym mariażem także paktu familijnego pomiędzy austriackimi Habsburgami a polskimi wazami. W związku z elekcją następcy tronu, który w tym okresie został już królem węgierskim, Osoliński 28 września 1636 roku wygłosił w Sejmie Rzeszy przemówienie zalecające w imieniu Polski wybór Ferdynanda Syna na króla rzymskiego. Jednocześnie wówczas w Ratysbonie i później w Wiedniu magni i Osoliński kontynuowali układy z Ferdynandem Ojcem. Papież Urban VIII i król hiszpański Filip IV popierali plany projektowanego małżeństwa. 22 grudnia odbyła się elekcja o szczęśliwym dla brata Cecylii Renaty Wyniku, który został dzięki temu następcą ojca na tronie cesarskim. Wkrótce potem w Warszawie Rada Senatu 13 lutego 1637 poparła projekt małżeństwa habsburskiego odrzucając kandydaturę księżniczki francuskiej, przy czym o posunięciu tym zadecydowały głównie głosy biskupów. Jednak rokowania polsko-austriackie zostały nagle zawieszone w związku ze śmiercią Ferdynanda II. Cesarz już od dłuższego czasu nie domagał. Po koronacji syna 23 stycznia 1637 roku opuścił Ratysbonę. Podróżował ze względu na stan zdrowia bardzo powoli i do Wiednia dojechał dopiero 8 lutego. W dwa dni potem wyraził się, że Rzesza już go nie potrzebuje, bo ma nowego króla. 15 lutego powiedział żonie, że tego dnia nie przeżyje. W związku z tym wezwał Cecylię Renatę i synów oraz przyjął sakramenty. Rzeczywiście niedługo potem zmarł. Rozpoczęły się wówczas ceremonie żałobne. 17 lutego nuncjusz w otoczeniu dziesięciu biskupów odprawił uroczyste nabożeństwo. Pogrzeb odbył się 21 marca, przy czym wyjęte serce pochowano oddzielnie, obok zwłok matki cesarza, arcyksiężnej Marii, jako wyraz głębokich uczuć, którymi ją darzył. Przerwane rokowania zostały jednak wkrótce wznowione. Tajny traktat familijny przy udziale posła hiszpańskiego podpisano 16 marca 1637 roku. Nazywał się on oficjalnie Unio Hereditaria i nie dotyczył Polski, lecz tylko jej rodziny królewskiej. Władysław jako tytularny król Szwecji zrezygnował w imieniu tego kraju ze wszystkich niewygodnych dla Austrii postanowień międzynarodowych, a jako król polski zobowiązywał się zacieśnić więzy sojuszu. Cesarz natomiast miał poprzeć starania wazów polskich o tron szwedzki, ułatwić kuzynom utrzymywanie się na odpowiednim poziomie, poprzez przyznawanie pensji i godności oraz pomoc w zawieraniu właściwych małżeństw, a wreszcie w razie zwycięskiej wojny z Turcją wykroić im jakieś księstwo z ziem węgierskich, pozostające w wasalnej zależności od Wiednia. Poza tym umawiające się dynastie powinny po sobie dziedziczyć, co jednak nie miało większego znaczenia wobec znacznej liczby młodych mężczyzn w obu rodzinach. W tym samym czasie uzgodniono posag arcyksiężniczki, 100 tysięcy złotych, zabezpieczony na dobrach cesarskich Trzeboń, Wittingau w Czechach. Jednak Władysław zaczął się nagle zastanawiać, czy nie zerwać pertraktacji. Do ich kontynuowania w jakimś stopniu przyczyniły się nalegania jego rodzeństwa przyrodniego. Kulewicza Jana Kazimierza i Królewny Anny Katarzyny Konstancji, domagających się dotrzymania obietnic poczynionych najbliższym krewnym. W rezultacie kontrakt ślubny datowany 9 maja 1637 roku podpisany został przez Władysława IV i Ferdynanda III brata narzeczonej 30 tegoż miesiąca. Rada Senatu postanowiła wysłać do Wiednia w celu zawarcia małżeństwa poselstwo w składzie Królewicz Jan Kazimierz, Biskup hełmiński Jan Lipski i wojewoda sieradzki Kasper Denhoff, przewidziany na Ochmistrza Królowej. Wyjechali oni z Warszawy 1 lipca. Przed Wiedniem spotkał kuzyna arcyksiąże Leopold Wilhelm i wprowadził go najpierw do cesarza, a później do cesarzowej. 31 lipca biskup Lipski pobłogosławił zaręczyny. Jan Kazimierz zastępował brata. Ze ślubem czekano na dyspensę papieską, gdyż narzeczeni byli bliskimi krewnymi. Cecylia Renata była cioteczną siostrą Władysława IV. Zezwolenie to nadeszło 10 sierpnia. W przeddzień podpisano umowę o sumach posagowych. Ślub per procura odbył się 15 sierpnia 1637 roku w kościele Augustianów w Wiedniu. Rolę pana młodego pełnił królewicz Jan Kazimierz, a nowożeńców błogosławił Jan Lipski, który nieco później za swój udział w tych uroczystościach otrzymał od Ferdynanda III tytuł hrabiowski. Nie wiadomo, jak w czasie wymienionych wydarzeń zachowywała się i wyglądała Cecylia Renata. Ze strony austriackiej nową monarchinię odwoziła do Warszawy jej stryjenka i siostra cioteczna zarazem, arcyksiężniczka tyrolska Claudia Medici. Etykieta nie pozwalała, aby Jan Kazimierz jechał tym samym powozem. 20 sierpnia Orszak przekroczył granicę polską. 27 sierpnia nastąpił uroczysty wjazd Cecylii Renaty do Krakowa. Łacińskimi mowami witał ją na polach łobzowskich przed bramami rajca Sebastian Cichoszewski, w kościele św. Floriana akademicy, a w katedrze karmelita Jędrzej Cyros. Gdy Austriaczka znalazła się w obrębie murów miejskich, uderzono z dział i puty strzelano, aż do zamku wjechała. Wieczorem były iluminacje, a nazajutrz dostojna dama przyjęła na Wawelu delegację mieszczan, w imieniu której przemawiał Andrzej Schulz. Gdy opuszczała Kraków, wzdłuż trasy przejazdu stały cechy, w oknach wybranych kamienic przygrywała włoska orkiestra i stale strzelano na wiwat. Władysław wyjechał po małżonkę i spotkał ją w Iłży. W czasie powitania Cecylia Renata upadła na kolana, a król uniósł ją i uściskał. Nie musiał być olśniony jej urodą, skoro po powrocie do Warszawy, monarcha przybył wcześniej wyprzedzając żonę, zauważono, że nie był radosny. Właściwy ślub odbył się w kościele świętego Jana 12 września o godzinie 18. Obrzędu dokonał prymas Jan Wężyk, który wzywał Władysława, żeby żył w małżeństwie po Bożemu, co stanowiło aluzję do licznych przygód erotycznych wazy. Pan Młody miał 42 lata, Panna Młoda 26. Był to pierwszy ślub kulewski zawarty w Warszawie, a na zamku odbyła się wówczas pierwsza uczta weselna. Poprzedziły ją nieznaski pomiędzy posłem brandenburskim a królewiczem Karolem Ferdynandem o kolejność wchodzenia na salę. Poza tym żony senatorów chętnie pozwoliły wejść jako pierwszej ochmistrzyni królowej, ale nie chciały tego uczynić w stosunku do ochmistrzyni królewny. Przy stole małżonkowie siedzieli obok siebie, przy czym Władysław miał po prawej stronie Jana Kazimierza, a za nim kilku posłów obcych, a Cecylia Renata po lewej arcyksiężne Klaudię, a dalej kolejno królewne i królewicza Karola Ferdynanda. Prawdopodobnie dla siostry królewskiej uczta ta była dużym przeżyciem, gdyż toczyły się właśnie rokowania, aby ją wydać za mąż za arcyksięcia tyrolskiego, młodszego od niej o 10 lat. Wiedziała więc, że Klaudia bacznie ją obserwuje, oceniając jej przydatność na małżonkę dla swego syna. Przewidziano także naturalnie tańce. Nazajutrz odbyła się koronacja Cecylii Renaty w kolegiacie Świętego Jana. Uroczystość ta po raz pierwszy w dziejach miała miejsce w Warszawie. Sam król doglądał odpowiedniego ustawienia tronów dla siebie i dla małżonki.